Przyda się w deszczowy dzień, wszystko się zgadza, spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni Maja Kleszcz nam zaśpiewała z nowej płyty. E, proszę Państwa, e, rajd szlakiem hymnu 2012 jest czwartym etapem realizacji wieloletniego projektu Poznajemy Wspólnie Mazurka Dąbrowskiego. No i Dom Kultury Zacisze w Warszawie jest realizatorem rajdu, organizatorem konkursów. Przy telefonie pani dyrektor Domu Kultury Zaciszę, pani Bożena Dydek, witam serdecznie. Witam serdecznie z Miru. O właśnie, na... bo chciałam spytać, w którym tak. miejscu i gdzie jesteśmy w tej chwili. Jesteśmy w tej chwili w Mirze, a za sobą mamy Zaosie. Przypuszczalnie tak się uważa.